Bliskie spotkania Program społecznościowy użytkowników wolnych mediów Zapraszamy do wysłuchania zapisu czatu głosowego poświęconego eutanazji. Wypowiedzi jednego z użytkowników, a dokładnie niedźwiedzia, musieliśmy osunąć z powodu bardzo sobiej jakości dźwięku. Czat odbył się w sobotę 19 lutego 2011 roku. Bliskie spotkania Program społecznościowy użytkowników wolnych mediów Witam wszystkich serdecznie na kolejnym, dzisiejszym sobotnim czacie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat eutanazji i jej zalegalizowania w naszym kraju. Otóż dopuszczalność eutanazji jest trudnym zagadnieniem etycznym. Ma ona zarówno zwolenników, jak i swoich przeciwników. Konflikracji bierze się z różnych systemów wartości, jakimi kierują się obie strony sporu. Przeciwnicy eutanazji uważają życie za święty dar od Boga albo uznają je za najwyższą wartość. Bolenicy natomiast twierdzą, iż najważniejsze, są uszanowanie, najważniejsze jest uszanowanie woli chorego, uchronienie go od cierpień oraz jego prawo do zachowania godności w rozumieniu, jakie on przyjmuje. W Polsce eutanazja jest zabroniona, traktuje się ją jako rodzaj zabójstwa karanego w łagodniejszy sposób. Osoba jej dokonująca jest obecnie zagrożona karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięć. Zatem chciałem pierwsze pytanie skierować do wszystkich dzisiaj zgromadzonych użytkowników naszego czatu. Co myślicie na temat eutanazji? Wypowiedzcie się może na temat ich aspektów, co, co na ten temat uważacie i czy powinna ona być w Polsce zalegalizowana? Bardzo prosimy Mauric. Według mnie powinna być zalegalizowana, między innymi, ale w taki sposób, żeby nie można było podważyć życia osoby, która nie wyraża na to zgody, albo no, znaczy wie, że lekarz na przykład podejmuje decyzję, a nie pacjent. Nie tak jest w Holandii. W Holandii to właśnie lekarz decyduje. I często jest tak, że pacjent nie chce umierać, a ono go mimo wszystko z litości no, zabija. Zwrócę też uwagę, że w Szwajcarii na przykład jest zalegalizowana eutanazja i tam także jest eutanazja na życzenie, czyli że niejako jeżeli ktoś ma, już w wieku taki starczym, cierpi na jakąś depresję czy coś, no to może sobie opłacić osobę, która tak, takiej eutanazji dokona, no i też z całej Europy tam ludzie zjeżdżają. Jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo, no to właśnie tam ma taką możliwość. Jeżeli chodzi o Polskę, to uważam, że w przypadkach gdy pacjent sam na własne życzenie chce, a równocześnie widać wyraźnie, że nie może już, że nie da się go po prostu wyleczyć i że z każdym dniem będzie to się jeszcze bardziej pogarszało, to myślę, że nie ma sensu, żeby się męczył, prawda? Jeżeli ma na przykład zaawansowanego raka i już wiadomo, że nic z tego nie będzie. Oczywiście jest też do wyboru tutaj opcja hospicjum, no ale to już pacjent powinien decydować, czy woli iść do hospicjum, czy woli męczyć się w domu, czy woli może, no, odejść z jakąś godnością, prawda? To jest tego życia i on powinien decydować. No, ale też osoby, które miałyby takiej eutanazji dokonywać, też nie mogą robić tego wbrew własnym przekonaniom. Ja też tak uważam, że eutanazja powinna być dozwolona, także w Polsce. Ale chodzi mi o szczególnie o to, że gdy na przykład umierający jest nieprzytomny względzie, względzie już nie ma żadnych rokowań. To znaczy nie można się z nim porozumieć, o to chodzi. Powin, powin, powinno być coś w rodzaju testamentu, że z chwilą, gdy nie ma kontaktu ze mną, a jestem ciężko chory, po prostu, że może być to przeprowadzone, prawda? Bo tu chodzi o lekarza, że sam może podjąć, podjąć próbę no, uśmiercenia tego chorego, nieprzytomnego czy, czy niereagującego w ogóle, prawda? No. To na tyle. Wydaje mi się, że to jest podstawowa wolność, jaką możemy posiadać. Każdy powinien decydować w pełni o swoim życiu. I to jest, to jest jedna z tych rzeczy, której nie powinien nikt się wtrącać, o. Jeżeli ktoś postanawia umrzeć, to to jest jego prawo i uważam, że powinien to zrobić pod warunkiem, że to on podejmie tę decyzję i on to wykona. Jemu można tylko umożliwić podstawiając narzędzia. Jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, ma bezwładne kończyny, to powinno mu się dać możliwość, nie wiem, pastylki, którą on sam przegryzie. Po prostu, żeby on bezpośrednio był wykonawcą tej, tego ostatniego czynu, który już zadecyduje o śmierci. Natomiast gdyby się zdarzyła sytuacja, o której gra wspomniała, czyli yy, powiedzmy człowiek byłby nieprzytomny, byłby w śpiące na przykład po wypadku, to wtedy w pierwszej kolejności ma znaczenie tak samo yy, testament, jak gra zaznaczyła, ale jeżeli testamentu nie ma, to po dłuższym czasie, powiedzmy, nie wiem, yy, pół roku, bez poprawy stanu pacjenta może zadecydować o tym rodzina. W ten sposób uważam, że to powinno być. Czyli pierwsza, pierwsza sprawa to decyduje człowiek i nikt nie może tego podważyć. W drugiej kolejności jego testament, jeśli on już nie jest w pełni władz umysłowych. W trzeciej kolejności rodzina, ale tylko wtedy, kiedy już jest długi czas minął, który, który daje gwarancję, że szansa na jakiekolwiek wyzdrowienie jest praktycznie bliska zero. Że lekarz z litości odbiera komuś życie jest nie na miejscu, znaczy tak nie może być. Powołaniem lekarza jest ratowanie życia, więc to by było zaprzeczeniem jego roli w ogóle. Także myślę, że tutaj ewentualnie można mówić o jakimś takim swego rodzaju złagodzeniem, złagodzeniu tego bólu odejścia, ale, drobno może nie o tym, aby zabijać, znaczy pozbawiać kogoś życia. Odnośnie tego zabijania lub nie, to myślę, że tutaj tak jak już powiedziałem, pacjent powinien decydować, ale też osoba, która ma opory moralne dotyczące dokonania eutanazji nie powinna jej wykonywać. Ewentualnie w każdym takim, nie wiem, mieście czy coś powinna być ewentualnie, nie wiem, może gilotyna albo jakaś inna forma możliwości, w której pacjent czy osoba, która jest no, chce odejść z tego świata, może przyjść i sobie życie odebrać, tak żeby nie obciążać tym innych osób. No i może też tutaj osoba, która... Każdy człowiek powinien sam decydować, czy on chce żyć, czy nie chce żyć. Nie powinny się w to wtrącać inne osoby, a także jeżeli jest powiedzmy leży czy coś, to jeżeli są znane przypadki, że pacjent mógł się obudzić na przykład po 10 czy 20 latach, to jednak nie powinno się go tutaj odłączać. Decyzję powinien podjąć pacjent. No chociaż jeżeli jest już taka sytuacja, że widać, że mózg nie pracuje, jest, że tak powiem, w stanie wegetatywnym, no to trudno od niego wymagać jakiejś decyzji. Ale jak wiemy, zdarzają się takie przypadki, że i nawet po 20 latach nagle pacjent odzyskuje jakieś, że tak powiem, funkcje świadomości, komunikacji i tak dalej. Nawet mieliśmy taki przypadek w Polsce przecież. A z drugiej strony jest jeszcze pytanie, czy warto osobę, która nie jest w stanie samodzielnie żyć, czy warto ją na siłę podtrzymywać przy życiu? Dobrze, to może przejdę do następnego pytania. Jak, drodzy użytkownicy, stawiacie sprawę, jeżeli wplątalibyśmy tutaj zdanie głównych takich kościołów, chociażby tej w Polsce, chrześcijaństwa do, do właśnie tej eutanazji? Jak myślicie, czy powinniśmy my, jako Polacy, jako Katolicy, brać pod uwagę zdanie Kościoła na temat eutanazji? Uważam, że nawet według filozofii Kościoła, to powinna eutanazja być dozwolona z racji tego, że Kościół jako jeden z podstawowych swoich założeń wyznaje zasadę wolnej woli. To znaczy, że każdy człowiek ma prawo robić, co uważa za stosowne, pod warunkiem, że liczy się z konsekwencjami, czyli w tym momencie popełnia grzech. Jeżeli on świadomie decyduje się na popełnienie grzechu samobójstwa, to to jest jego sprawa i nikt nie powinien go zmuszać do czegokolwiek innego. Owszem, można go namawiać, żeby tego nie robił. Natomiast to jest jego decyzja, bo ma wolną wolę. To są zasady, to są zasady religii. Więc y, mieszanie się i zabranianie y, nie można tłumaczyć zasadami religii, tylko politykom, co najwyżej Kościoła. A to są dwie różne sprawy. Też tak myślę, że Kościół nie powinien zabraniać. W końcu i tak nie zabroni, jeżeli ktoś popełni samobójstwo, czy on y, po prostu... No nie ma siły, no. W każdym razie idzie zawsze do lepszego świata, jak to mówią, prawda? No, także. Z tego co wiem, to Kościół jest przeciwny eutanazji, a z drugiej strony warto przypomnieć sobie jego historię, kiedy mieczem nawracał Indian, prawda? Wtedy jakoś nie miał Kościół jako instytucja żadnych oporów moralnych przed mordowaniem osób, które. Nie chciały się ochrzcić, a jeszcze robili często tak, że danemu Indianinowi dawaj do wyboru, albo się ochrzcisz i my cię szybko zabijemy, albo się nie ochrzcisz i my będziemy cię zabijali w męczarniach, nie? Także tutaj, no, z Kościołem to różnie bywa. Co innego mówi, co innego robi, a jeszcze pewnie co innego myśli. mi ja nie wiedział o tym, że umrze z grzechem pierworodnym. No. Odnośnie tego, co tutaj raptor napisał, że i z grzechem pierworodnym, to w ogóle mam pytanie, czy coś takiego w ogóle jest, bo myślę, że to jest wydumane całkowicie rzecz. Z drugiej strony, jeżeli ileś tam pokoleń już nasi przodkowie byli chrzczeni i zmywani z tego grzechu pierworodnego, to dlaczego my go cały czas dziedziczymy, prawda? To się kupy nie trzyma. A może powiedzcie użytkownicy, jak myślicie, jak wy rozwiązalibyście w przypadku zalegalizowania już w Polsce eutanazji, jak rozwiązalibyście kwestie nadużyć, które mogłyby za to legalną eutanazją iść? Szczerze mówiąc, jakoś sobie tego nie wyobrażam za bardzo, znaczy z punktu widzenia, nie wiem, prawa Myślę, że właśnie mogłyby być takie, nawet może nie nadużycia, ale swego rodzaju błędy. Jeszcze odnosząc się do wcześniejszego pytania, ja nie jestem wierzący, także trudno mi to mówić z punktu widzenia, no powiedzmy, kościoła katolickiego, ale wydaje mi się, że. Jeśli by miało by być jakieś rozwiązanie nieprawne, to w żadnym wypadku nie może być powiązane z wiarą, znaczy z, z, z instytucją, że tak powiem, kościelną. Jednak wierzę w jakąś siłę, która... Ci, co chcą, to po prostu umierają. To znaczy wiemy, kiedy umrzemy. O, no, tak bym to powiedział. To może byście powiedzieli na taki cytat, który można znaleźć w internecie. Argument z cech człowieka. Nie ma normalnych ludzi, którzy sami dobrowolnie zgodziliby się na własną śmierć. Pragnienie śmierci to objaw chorobowy, który należy leczyć. Dając człowiekowi pełną, prawidłową opiekę w trudnych chwilach, możemy spowodować, iż nie zgodziłby się on na swoją przedwczesną śmierć. To jest to, o czym mówiłem. Do wyboru hospicjum albo e eutanazja na życzenie, ale tylko i wyłącznie na własną prośbę. I musi być to oczywiście odpowiednio odokumentowane, jakieś nagranie, żeby było widać, że nikt na tę osobę nie wywierał jakichś presji, nacisków. Naraz no, opinia lekarza, który stwierdzi, że no, ta osoba po prostu już jest umierająca, nie da się jej wyleczyć, bo ma na przykład jakąś tam już bardzo zaawansowaną chorobę No i jest w stanie udokumentować, że ten stan z dnia na dzień się pogarsza i, no, i będzie jeszcze coraz gorzej. nie? To według mnie osoba, która, której bezpośrednio to dotyczy, ona powinna decydować samodzielnie, bez jakichś tam nacisków. Na przykład dlatego, że lekarz chce łóżko dzwonić, bo brakuje łóżek w szpitalu albo rodzina chce już mieć z głowy niewygodnego członka rodziny po to, żeby na przykład się szybciej do spadku dobrać albo zaoszczędzić do parę spadku, pieniędzy na, na leki itd. Tak nie? Bo tak na przykład w Holandii, że tam na takich osoby starsze się wywiera presję, żeby chciały szybciej podać się eutanazji, no, a niektóre rodziny przekupują lekarzy właśnie i dają łapówki za to, żeby oni uśmiercili pacjenta szybciej w tak zwanym, w geście łaski, prawda? A tak naprawdę chodzi tylko o pieniądze i o to, żeby łóżko zwolnić. Ja się powiem z przytoczonym cytatem, to znaczy, myślę, że chęć życia, wola życia jest w naszych genach zaszczepiona jako instynkt przetrwania. Natomiast nie zapominajmy, że według, wobec wielu problemów życia ludzkość jest za silna. I w tym momencie istnieją sytuacje, z których po prostu nie ma wyjścia, nie ma rozwiązań, nie da się polepszyć sytuacji. Czy to jest śmiertelna choroba, czy, czy po prostu problemy, których nie ma szans przezwyciężyć, to yy, podtrzymywanie człowieka w takim stanie egzystencjalnego zawieszenia to jest po prostu zmęcanie się na nim. Tak, tak to uważam. To jest przedłużenie jego agonii i cierpienia. Więc yy, po prostu jest on chory w jakimś sensie, stąd umrzeć też nie, nie, nie pokazuje się od tej strony zdrowej. Natomiast po prostu to jest czasem najlepsze wyjście. No, nie da się inaczej wreszcie. Znaczy Ja chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim no to jest nasze prawo wolnej woli. Tak samo jak prawo do życia, tak samo mamy prawo chyba decydować o własnej śmierci. Natomiast no, trzeba też wziąć pod uwagę te czynniki, tak jak wcześniej wspomnieliście, zastraszania, a także i gorszego nastroju psychicznego, czy może być on wywoływany sytuacją życiową, no bądź co bądź w życiu bywa różnie i często jest to spowodowane samym funkcjonowaniem no, świata, który nas otacza i też trzeba, moim zdaniem, w pierwszej linii starać się pomóc takiemu człowiekowi, bo mimo wszystko mm, być może być po prostu pod wpływem presji. Dobrze, może teraz zadam takie bardzo <śmiech> może kontrowersyjne pytanie. Co zrobilibyście Wy, użytkownicy e, czatu, e, jeżeli znaleźlibyście się w sytuacji nieuleczalnej choroby i mielibyście wybór dokonać eutanazji lub zostać przy życiu? To znaczy, jakbym wiedziała, że choroba nieuleczalna i cierpię, to na pewno eutanazja, na pewno. Według mnie to zależy wszystko od tego, jaką bym miał w danym momencie sytuację rodzinną, jeżeli byłyby jakieś osoby, które mi zalazły za skórę, na no to bym starał się jak najdłużej przedłużyć mój pobyt na tym świecie, żeby im, powiedzmy, no, tak miło nie było. A jeżeli byliby mili, to też możliwe, że chciałbym z nimi być jak najdłużej. Chociaż to wszystko zależy od tego, jakie jest otoczenie danego pacjenta. Czy są osoby, które ją wspierają tak dalej, czy żyje, jak to się mówi, dodatkowo w depresji, prawda? No i także o, dotyczy tej stanu, czy odczuwa coraz większy ból, czy zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. To oczywiście zależy od stanu, że tak powiem, no osoby, która się znaj znajduje w, w takiej sytuacji. No nie wiem, no. ja jestem zdania, że, że jednak lekarze są od tego, aby do końca walczyć o, o życie a nie o śmierć. Jeżeli nie chodzi o tego, że to nie mam nadzieję tylko, że miałbym na tyle jeszcze czasu i sił, żeby móc samodzielnie podjąć jakieś akcje. I na pewno najpierw chciałbym pozałatwiać pewne sprawy, pozamykać, czyli typu spisać testament na przykład albo, albo coś w tym stylu. Natomiast. Yy, jeżeli by po prostu moje cierpienie już, już było znaczące, to na pewno bym dokonał tego czynu, tylko mam nadzieję, że miałbym taką możliwość, żebym się nie musiał nikogo prosić, żebym nie musiał sprawdzać, czy prawo mi pozwala, bo w tym momencie to ja bym miał absolutnie gdzieś prawo, to jest moje życie i, i był po prostu w tym o to. Sam sobie nie pytając się nikogo. To znaczy ja uważam, że tak, że Śmierć to nie jest kresem i, i, i warto się nad tym zastanowić, że przecież i tak w końcu kiedyś umrzemy, czy, czy prędzej, czy później. To znaczy wolna wola oczywiście, kiedy chcę umrzeć jak najbardziej, ale zawsze z optymizmem patrzę, że po tym życiu jest jeszcze następne. Słyszeliśmy jak, na, jak dotąd e, bardzo takie argumenty za e, prawem do eutanazji każdego człowieka. A czy może powiedzcie, czy e, znajdujecie jakieś argumenty przeciw dokonywania tej eutanazji? Znaczy, do ja chciałbym do... powiedzieć, że mogą wystąpić nadużycia, jak wszędzie zresztą. Wiesz, z jednej strony można podważać testament, z drugiej strony mogą być zbyt liberalne przepisy, wszystko zależy od tego, jak to sformułujemy, jak to wywalczymy. No i jednak, tak jak mówię, ten czynnik psychologiczny też trzeba uwzględnić, żeby nie było to, że człowiek zabija się tylko z tego powodu, że go emocje do tego spychają. Wiesz, mimo wszystko mamy jakąś wiedzę na ten temat i też w tym wypadku. Oczywiście to jest jeden z wielu, natomiast jeżeli to ma skrócić cierpienie, to w tym momencie też można zadać sobie pytanie, czy to cierpienie nie jest jakimś ważnym elementem naszego życia. Dokładnie, depresja, tutaj Raptor napisał. To, że... Nie... W, znaczy, akurat ja nie, nie wrażałem się w sposób akceptujący takie rozwiązanie. Myślę, że gdyby to było przyjęte prawnie, to by narobiło więcej kłopotu i więcej problemów też właśnie prawnych, dlatego, że w zasadzie, no jak to ująć w, ogóle, w, w że tak powiem, w paragrafie, znaczy, że, e, że ja zgadzam się na swoją śmierć, e, w jakim momencie, w jakim sensie i, i, i w ogóle dlaczego. No, e, myślę, że e, to jest bardzo skomplikowane i e, e, znaczy jestem w ogóle przeciwny temu. Ja myślę, że zawsze jest szansa. E, zawsze jest szansa być może na e, tak zwany w cudzysłowie cud. Nie cud e, w sensie religijnym, tylko e, cud w sensie e, medycznym. Bo takie się zdarzają. Jak ktoś Wynie... będzie chciał, to i tak pojedzie do Szwajcarii i się tam podda eutanazji. Ale może teraz spróbujmy jeszcze zastanowić się, jak może czuć się osoba, która pomaga innej osobie w dokonaniu tej, tej eutanazji, czyli chociażby lekarz, czy, czy wy na miejscu osoby, czy, czy takie, takiego lekarza, bylibyście w stanie podać choremu lub osobie, która tej eutanazji by żądała, bo nie zawsze jest to osoba obłożnie chora, przecież może być to również osoba z powiedzmy no w takim ruchliwa, mówiąca i myśląca, ale na przykład chorująca na nieuleczalną odmianę raka. Czy Wy jako taki, taki lekarz potrafilibyście podać tej osobie tą no, truciznę, no nie można tego inaczej nazwać, bo, bo no, leku, który właśnie spowoduje te, to śmierć. Warto zwrócić uwagę, że lekarze na przykład podają pacjentom silne środki chemiczne, czasami nie są one do końca przetestowane, albo podają ich chemioterapii, która wcale raka nie wylecza, a dodatkowo jeszcze skaża organizm i wywołuje, że staje się jeszcze słabszy. Nie znam ani jednej osoby, która byłaby podana chemioterapii i przeżyłaby pięciu lat od daty chemioterapii. Chociaż statystyka jest wszystko pięknie ładnie, bo czasami jak lekarz stwierdzi, że pacjent ma umrzeć za dwa miesiące, a przeżyje trzy miesiące, to oni potem odnotowują fakt, że kuracja się udała, prawda? A tymczasem się nie udała, bo nie wzięli pod uwagę, że pacjent może umierać dłużej po chemioterapii. No, wbrew pozorom nasze osiągnięcia w cudzysłowie w dziedzinie leczenia raka są dość mizerne, a tak naprawdę istnieją też alternatywne terapie, którymi medycyna no, tak nie jest zbyt chętna się zajmować. Twoją drogą pytanie dlaczego? No właśnie, jak to, możemy to... oceniać wyłudzenie w cierpieniu y, danemu człowiekowi? Jakbym na przykład ja był lekarzem i gdybym nie ze znanych oczach ktoś błagał o to, żebym cierpienie, to ja bym miał wyrzuce sumienia, gdybym ja miał nie pomóc. Czyli nie podał tej trucizny, która by mu do Natomiast y, w momencie, kiedy eksperymentuje się na pacjentach tak y, kontrowersyjnymi metodami jak, jak chemioterapia, które przystwarzają jeszcze cierpienia, ja nie wiem w ogóle, jak można zastanawiać yy, się nad tracaniem cierpienia, a świadomie jeszcze dodawać go. No w ogóle, gdzie tu jaka moralność jest? To jest skutkowy znaczy, Moim zdaniem to pili chwili obecnej świat stoi na głowie, a sytuacja tutaj z medycyną jest tylko jednym z wielu przykładów, które obserwujemy zresztą na co dzień że wróćmy do pytania, zadam jeszcze je raz. Czy bylibyście w stanie jako lekarz czy osoba postronna podać osobie chcącej umrzeć środek, który spowodowałby. Tak. Nie widziałabym rokowań na wzdrowienie. Oczywiście za zgodą chorego, jeżeli to możliwe oczywiście. Tak, ja miałem, ponieważ członkowie mojej rodziny pracowali, czy pracują nadal w Centrum Onkologii Warszawskim, także coś, coś nie coś wiem, jak to wygląda od, od środka. I tak jak mówię, czasem zdarzają się rzeczy zupełnie niezwykłe. I tutaj musimy pamiętać też o. Czymś takim, co dosyć się myślę, że zadziwia lekarzy, naukowców, jak na przykład efekt placebo, który rzeczywiście działa i pokazuje się czasem najlepszym właśnie lekiem. Chciałbym zwrócić uwagę, że w Szwajcarii, gdzie eutanazja jest legalna, tam także nikt danego pacjenta nie zabija. On sam musi przyjąć trującą dawkę tam chemikaliów i wszystko jest filmowane. Także wiadomo, że cała pomoc tej osoby to... Tej, tej osobie polega na tym, że jest jakaś osoba, którą ją monitoruje i po prostu wręcza jej zestaw tam danych chemikaliów. Wtedy ona, jeżeli chce, podpisuje stosowne oświadczenie, że ona chce popełnić samobójstwo, eutanazję i także potem ona osobiście te lekarstwo musi zażyć. Tam nikt jej trucizny nie wstrzykuje, po prostu musi sama sobie to lekarstwo zażyć. Jest tylko osoba, która ją obserwuje, która z nią wcześniej też porozmawia, tam kiedy po prostu pacjent jest w stanie, że tak powiem, negatywnym, znaczy zupełnie nie ma żadnego kontaktu z nim. I tak może być przez wiele lat. Rodzina w zasadzie opiekuje się nim tak samo jak i personel medyczny, tylko po to, żeby, potrzymać tak podtrzymać. Podstawowe, że tak powiem, funkcje życiowe i higieniczne. Taki pacjent nie może decydować samo sobie. Pojawiają się kontrowersje dotyczące tego, czy rodzina może decydować o tym, że odłączamy, czyli zabijamy. Znaczy, z tego co dotarło do mnie z informacji ostatnio, to na przykład, że ludzie w stanie wegetatywnym przy pewnych oddziaływaniach można od nich odbierać bodźce i wykazują pewien sposób regeneracji umysłu i ogólnie jako cały byt w taki sposób, że zaczynają kontaktować ze środowiskiem, więc jest to ciekawe i to może dawać furtkę do, do jakiejś rekonwalescencji pacjenta, więc nie są tak do końca skreśleni i tutaj też jest znowu temat szerszy do dywagacji. Znaczy tak. mi się nie, bardzo nie spodobało to, co na jakiś czas temu powiedział Rysiek o tym, że y, eutanazja to jest problem y, natury prawnej i pracy bałagan by to że prawa znaczy, uważam, że taki argument jest w ogóle bezsensowny, bo jak można porównywać problemy natury legislacyjnej z y, prawami do życia człowieka, to, to prawo służyć ma nam, y, a nie my prawu, więc y, to mnie obchodzi, że jakiś biurokrata ma problem, żeby poukładać to papier. To, to jest absurdalne po prostu, żeby mówić o tym. Później ktoś może, wiesz, domagać się wyjaśnienia takiej sprawy. No, na jakiej podstawie podjęto taką czy inną decyzję, na przykład o tym, żeby kogoś odłączyć na moc od, nie wiem, respiratora, powiedzmy. No wiesz, no to nie jest wcale absurdalne. To jest bardzo. Znaczy, na tej podstawie może powstać wiele kontrowersji i, i wiesz, i sprzecznych opinii właśnie prawników na przykład. W ogóle pytanie, to nazwa jest jakoś prawnie respektowana u nas? To znaczy, ja uważam, że to, że się urodzę, to też nikt o tym nie wie. Znaczy, nie, nie, nie jest to prawdzie, jak się urodzę. To znaczy, jeżeli tak samo to jest moja wola, jakby nie, tak samo powinno być to z, z zejściem, że to jest moja wola, moja dobra wola, jeżeli jestem no, w stanie tym, żeby sobie to zadziałać, w sensie chcieć a nieprawnie, żeby to było ustanawiane. Tak uważam. Zatem powiedzcie użytkownicy, jakie choroby zakwalifikowalibyście do... Które, jakie choroby dawałyby możliwość takiej eutanazji? Czy byłyby to choroby bardzo ciężkie, czy chociażby nawet takie w postaci depresji? Na pewno rak. Na też w uleczalności. Alzheimer. No, z biegiem czasu się po prostu pogarsza. Ej! a y, na przykład depresja. Właśnie, co myślicie na temat depresji? Czy, czy powinna być taka możliwość eutanazji w przypadku ciężkiej depresji? Myślę, że nie. To jest, z y, to było psychologiczne i to można wyleczyć. A wchodziło, no, że jest raczej nie. Osobiście uważam, że każdy powinien mieć prawo na każdym etapie życia podjąć taką decyzję, ale musi to być decyzja poprzedzona wykorzystaniem wszelkich możliwości, aby temu człowiekowi pomóc. Ponieważ y, to jest y, ważne, żeby no, jednak pomóc temu człowiekowi, a nie żeby go zabić tylko dlatego, na przykład, że, tak jak tutaj wcześniej padł przykład, z powodu choćby depresji. No ale oczywiście przecież raka i... też można wyleczyć. Tak samo jak depresję. No właśnie, dlatego mówię, wykorzystać najpierw wszystkie możliwości, jakie mamy pod ręką i dopiero wtedy umożliwić człowiekowi podjęcie ostatecznej decyzji. Tak, oczywiście, ale tutaj przed chwilą jeszcze padło stwierdzenie, chyba od Lucky Humana, że depresja nie, rak tak, dlatego że rak przynosi cierpienie. Czy Lucky Human uważasz, że depresja takiego cierpienia nie przynosi? Że jest ona lżejsza do zniesienia, aniżeli choroba typu rak, czy, czy, czy inne właśnie takie ciężkie choroby? No, Zależy, biorąc pod uwagę, jak się czuje osoba, która cierpi na stany depresyjne, no to można to nazwać naprawdę ciężkim cierpieniem. Ale patrząc ze strony osoby, która cierpi na raka, to ta osoba jednak bardziej cierpi. Bo depresję można wyleczyć, można z tego wyjść. Z raka, no rzadkość się zdarza, prawda? To znaczy, ja uważam, że każdy powinien mieć pozwoleństwo na to, kiedy chce umrzeć. Dokładnie to chciałam powiedzieć. Żeby to nie było prawnie tak właśnie, usankcjonowane, prawda? No. Tak właśnie, Gro, tylko może zastanówmy się na tym, czy, czy chociażby w waszym życiu nie było takich momentów, w których no, było wam ciężko, czy to z choroby, czy z sytuacji e, życiowej, że chcielibyście przykładowo popełnić samobójstwo, czy, czy skończyć z tym życiem. Wtedy taka osoba, tak jak powiedziałaś, Gro, miałaby e, możliwość takiego zabicia się, więc myślę, że połowy z tych użytkowników, którzy tutaj teraz są, by ich nie było, między Nami. No dlatego wierzę w reinkarnację. No to o czym mówimy? Wierzę, że narodzimy się ponownie, dlatego nie ma sprawy. No, tu umrzemy. <grych> Następnym razem się urodzimy. No, z tego wychodzę. Jak to się mówi optymistycznie. Taka kwestia jak depresja, w ogóle nie powinna przez być brana pod uwagę, dlatego że człowiek jest w na sprawny, że może się zabić, nie pytając nikogo o zgodę i nie, nie zauważony przez nikogo i tu w żaden sposób żadne prawo go tego nie powstrzyma, jeśli będzie chciał to zrobić. Kwestią sporną jest, kiedy pan jest specjalizowany, bo wtedy jest pod nadzorem, i wtedy można go przypilnować. I, i wtedy ktoś w jakimś małym stopniu musi się do tego przyczynić. Także tę te, te, sytuację powinniśmy w ogóle rozważać. Depresja nie mieści się w tym. Nie, mówię, no. nie da się każdego opinować. Z tego, co tak jak mówiłem, są pierwsze informacje, że ludzi, nawet w stanie wegetatywnym, można z nimi rozpocząć nawiązywać kontakt i daje to pewne pole możliwości, które no tutaj znowu kładzie kolejną wątpliwość, czy wtedy powinniśmy, tak, czy nie powinniśmy eksplorować tych metod, czy jednak nie może... Yy, czy jednak wtedy yy, no powinniśmy ostrożniej do tego podejść, że tak naprawdę być może możemy wyjść ze wszystkiego i trzeba walczyć do końca, że taką osobę, wiadomo, w miarę technicznych możliwości ok, ale jeżeli są to schorzenia takie, że osoba jest w stanie funkcjonować, no to nie możemy za nią podjąć tych decyzji. Ja myślę, że zawsze się znajdą osoby, które dla pieniędzy zrobią wszystko. Są ludzie, którzy zabijają dla pieniędzy i to z bronią w rękach, jeżdżą do Afganistanu na tak zwane misje pokojowe, a potem jak jest okazja, to wysadzają różne budynki w powietrze, strzelają do cywilów i tak dalej, i tak dalej. Także dla pieniędzy ludzie są w stanie zrobić wszystko. A co na ten temat myśli jakiś Human? No, coś by się zawiesiło. Generalnie przez setki lat temu ludzie, dla pieniędzy, chociażby egzekucję, prawda? Więc tak jak Marys stwierdził, to zgadzam się z nim, że w tych czasach też by się ktoś taki znalazł. Lekarze, na przykład, którzy nie mają skrupułów, prawda? Bo są i tacy. To znaczy, ja uważam, że raczej takich rzeczy nie powinno się za pieniądze robić. Po prostu to jest z dobrej woli, żeby umrzeć cierpiącemu, czy znaczy umierającemu, dokładnie, tak? Myślę, że tutaj najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby stworzyć specjalne pomieszczenia, w których, do których dana osoba, która chce dokonać eutanazji wchodzi i po prostu włącza na przykład jakiś przycisk i potem się użysta, wszystko dzieje automatycznie, prawda? Albo jakaś gilotyna spada czy coś. Wtedy można wyeliminować tutaj osoby trzecie, ale zanim by do takiego pokoju weszła, musiałby przedstawić dokument, który byłam do... Tego bo pokazałoby, że jest no, w stanie agonalnym i tak dalej, i tak dalej. Tak do y, tych y, pomieszczeń, prawda? I myślę się nosionało skojarzenie z y, kreskówką Futurama. albo takie budki dla samobójców. Znaczy to jest dobre rozwiązanie, jeżeli mamy społeczność psychopatyczną, Tak, tak jak w Japonii ludzie są nastawieni na pracę. I każde niepowodzenie u nich wiąże się z jakimś tam stanem prawda, depresyjnym, lękowym i tak dalej. Wtedy to jest dobre rozwiązanie, ale czy u ludzi chorych, którzy nie mają świadomości, prawda, są że tak powiem, warzywkami, no to czy taka osoba będzie w stanie wyjść takie budki? Chyba raczej nie. Wtedy musi się znaleźć osoba, jeżeli takie coś będzie wprowadzone, która dokona tego. No tak, myślę Maurycy, że bardzo dobrze tutaj przewidziałeś to komorę, o której przed chwilą mówiłeś, ale wspomniałeś również, że osoba musiałaby wejść do takiej komory i przed wejściem pokazać taki dokument, który stwierdzałby, że jest ona w stanie agonalnym. Myślisz, że taka osoba sparaliżowana weszłaby do takiej komory i pokazała ten dokument? Tak już na boku trochę humorystycznie. Myślę, że tutaj ta kasa mogła poprosić sąd o zgodę na to, aby ktoś bliski on po prostu do tego pomieszczenia odtransportował. Ale wtedy wiadomo też, że na przykład mówi oczami, wiesz, dwa razy mruga na tak, raz na nie, nie tak, albo tak na Star Treku, że przyciska jakichś przyciski on ileś tam razy na no, brzdąka i określa jego wolę bo były już takie przypadki, że w Wielkiej Brytanii, że żona po prostu nie była w stanie tam już patrzeć na agonię swojego męża, ten mąż też bardzo chciał się zabić, no i wystąpiła do sądu o zgodę na to, żeby mogła pojechać z nim do Holandii, żeby tam mógł zostać uśmiercony, no ale niestety nie otrzymała takiej zgody. Dobrze, będziemy powoli e, zmierzać do końca naszego dzisiejszego czatu, tego oficjalnego e, czatu, więc może na koniec zadam jeszcze takie podsumowujące e, pytanie. Czy jesteście za e, legalną eutanazją w Polsce, za wprowadzeniem legalizacji eutanazji w naszym kraju? No i zobaczymy, ile osób jest na tak, ile na nie. Oczywiście osoby bez mikrofonów też bardzo proszę o głosowanie. Ja jestem na tak. Zanotowałem jak na razie trzy odpowiedzi na nie, reszta na tak, czyli możemy powiedzieć, że odpowiedzi na tak są w dużej, dużej większości. Czyli zatem podsumowując, czy ktoś jeszcze chciałby dodać coś do naszego dzisiejszego czatu? Znaczy ja uważam, że dopóki nie zmieni się trochę sytuacja w Polsce, jest to bardzo ściska sprawa i szczerze mówiąc ryzykowna, bo... Szczerze mówiąc, nie wierzę, że nie będzie nadużyć i być może narażącą skalę. Pamiętasz sprawę ze skórkami w Łodzi? Dobrze, bardzo proszę, jeżeli ktoś się chce jeszcze wypowiedzieć. Jest to ostatni taki moment na oficjalnym czacie. E, legalna w Polsce, tylko że tak jak my już ustaliliśmy, e, powinna być kontrolowana. W sensie to być osoby odpowiedzialne, świadome tego, co robią. No i pewnie to w miarę w pełni świadomości pacjenta. To znaczy, najlepiej może rodzinę powiadomić, że gdyby zaistniała taka sytuacja, to chce zostać uśpionaczy, czy, czy no nie wiem, jak. No czy zejść z tego świata, o to chodzi. No takie zaś sobie. Właśnie mi się przypomniała też historia dotycząca Indian. Indiani mają taki zwyczaj, że osoby, które są już dosyć stare w podeszłym wieku, wybierają sobie dzień, w którym umrą. Twierdzą, że o, dzisiaj jest piękny dzień na śmierć no i idą sobie gdzieś tam powiedzmy za jakąś towarzyszącą i sobie siedzi, leży i umiera po prostu z głodu. Tak samo było też kiedyś u dawnych Słowian, kiedy dana osoba w danej rodzinie już w dosyć podeszłym wieku była bardziej uciążliwa dla innych członków rodziny, no to ona po prostu zimą wychodziła, no i gdzieś tam w lesie zamarzała. I to był taki obyczaj. Chciałbym ja żyć w takich obyczajach spróbuję podsumować i zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Otóż dziś rozmawialiśmy o eutanazji. Usłyszeliśmy stwierdzenia głównie popierające wprowadzenie legalnej eutanazji w Polsce. Zupełnie odmienne już zdania, zaś mieli użytkownicy, których zapytaliśmy o to, czy sami dokonaliby takiego zabiegu eutanazji. Rozmowa była bardzo na pewno ciekawa. W szczytowych minutach czatu notowaliśmy nawet 15 użytkowników, z czego 7 Udzielało się głosowo. Tematem nad tym następnego czatu będzie metoda sztucznego zapodnienia in vitro, która też myślę będzie tematem poruszającym i zmuszającym do refleksji oraz zmuszającym do podzielenia się swoim zdaniem na czacie za tydzień również o 20.00. Przeprowadziliśmy oczywiście również głosowanie. Podam tutaj wyniki. 10 do 3. 10 osób opowiedziało się za wprowadzeniem eutanazji, legalnej eutanazji w Polsce. 3 osoby odpowiedziały negatywnie. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał porozmawiać na temat eutanazji i nie tylko nasz czat, czat wolnych mediów jest czynny 24 godziny na dobę. W tej chwili kończymy oficjalną część czatu, tą część czatu, która się nagrywa i która będzie jutro dostępna do usłyszenia w trzecim programie Radia Wolne Media. Jeżeli ktoś jeszcze chce na ten temat lub inny porozmawiać, zapraszamy tuż po tej oficjalnej części. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uczestnictwo w dzisiejszym naszym spotkaniu i zapraszam za tydzień na godzinę 20, również w sobotę i pozdrawiam.